To historia życia wzięta, a zaczyna się zaczyna tak O tak. chłopaka z getta, z getta. który chciał zdobyć, chciał zdobyć świat Wierzył bardzo mocno w swój potencjał tak. I obiecał sobie, tak. że spełni swe marzenia Talentu i zaplecza to on raczej nie miał Ale nie, nie, nie, uparty był jak osioł tak. i w muzyce kochał tak. się tak. Kochał tak. Stracił tak. dla niego głowę tak. i świat z nią pojechał tak. I od tamtego momentu tak. z nią spędza całe, tak. dnie. Spędza całe dnie Sam podnosił poprzeczkę Łamał wszystkie zakazy chuju miał krytyków Pisząc swe bohomazy Nie skończył żadnej szkoły Może był tam ze dwa razy Poddał serce muzyce I nawet nie zauważył Po 15 latach zaczął zarabiać i z muzyki zaczęło mu spływać siano Bo siebie przez te wszystkie lata Tylko na muzyce mu w sumie zależało W końcu go zaczęli doceniać ludzie, bo ten chłopak dla nich od serca grał Czasem na szpany siedział przy wódzie Z muzyką odpływał, z Czasem mówią ci, że nie dać rady, a ich słowa lecą tu, jak po rozpady. górę, że ponad swoje wady, może zdobyć cały świat, nie będąc doskonały. Czasem mówią ci, że nie dać rady, a ich słowa lecą czek sam o siebie dba i se powtarzał, jako małe, dziecko. jako małe dziecko. Jak se pościelisz, tak się wyspisz brat. Każdy wie, że nie ma lekko. On jest dziką różą, która wyrosła z betona. chostwa żywy wygląda, tak jak fast. Ma do siebie dystans i poczucie humoru. I do końca swoich dni będzie dla was grał. Już nie patrzą na niego jak na świra, tylko jak na artystę yeah. Widzą coś więcej niż tylko debila, z podciętym pyskiem. pyskiem Dziś jest na samym szczycie, szczycie. odbiera dementową płytę yeah. I siedzi w garażu i pali jointa, przy tym bicie Z wiarą w siebie walcz, nigdy nie załamuj się Bic. więcej podda się nadzieja, bo ja na pewno nie Pokaż na co cię stać, pokaż ile jesteś wart dzieciak głowa do góry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 Wybieraj swojego ulubionego artystę, kupując płyty i ubrania na www.preorder.pl Subskrybuj Step Records TV, by być na bieżąco!